Każdy z was potrzebuje i chce miłości. Chociaż nie wiem, jak będzie każdy z was kozaczył, jak będzie mówił, że, że jesteście twardzierami. Ja wiem, że ja też tak robiłem. Miałem różne takie etapy. Wiecie, ja przykład do piątej e, klasy podstawówki byłbym taki wdupowaty. Świat sobie się siedem i nie lubili. Wiecie, że buntowały. Nie się, Nie chcieli, żeby mnie wytykali palcem i mówili, że jestem wdupowaty. Będziemy, ja, ja nie pokażę. Każdy z razie ja będę twardy. Twardy, będę mi lubić akceptacja. Mm mądry jesteś, hmm, jaki to silny, jak to, jak to jest fajne, tak? Lubimy to słyszeć, tak? Lubimy to słyszeć. W różnych grupach. Tylko to nie o to chodzi. To nie chodzi o taką akceptację. Każdy z Was wie, jeśli zajrzycie, a Was dzisiaj głęboko zachęcam do tego, żebyście zadali sobie pytanie, o co nam tak naprawdę w życiu chodzi? Z czego wynikają pewnego rodzaju punkty? Czego nie chcecie? Nie musicie nikomu tutaj niczego wyładniać. Nikomu. Nikomu. To nie na tym polega. Nie tego szukajcie. Nie tego szukajcie. My mamy inne, inne historie. Każdy z nas się, się w innym wzrasta, ale to są te same rzeczy. Ludzie będą w maskach. Świat chodzi w maskach. Bo chce być zaakceptowani. Każdy chce być zaakceptowany. Tylko to jest łatwo. Ona nie prowadzi nikogo dobrego. To są tylko pozory. Dobrze spotkać się w pierwszą osobę, żeby powiedzieć, jest to Windows Po...